Ostatnie dwie zimy to były takie właściwie zima bez zimy. Ani nie popadało, ani nie pomroziło i to troszeczkę chyba zaczęło osłabiać naszą czujność, bo w sumie zaledwie kilka lat temu 2012 była zima katastrofalna. Bez śniegu, ale za to z gigantycznymi mrozami, kiedy całe Kujawy i Wielkopolska padła. Czy to przypadkiem nie jest tak właśnie, że te ostatnie dwie zimy uśpiły naszą czujność, a jednak o tej mrozoodporności należy pamiętać, bo Anusz Widelec z kuźba dziada. I będziemy mieli w tym roku powtórkę? Myślę, że tak, ale tutaj nie tylko to było Kujawsko-Pomorskie i Wielkopolska to praktycznie dotknęło całego kraju. Z jednej strony to było bardzo dobrze, bo tak naprawdę to była weryfikacja wszystkich odmian, bo tak naprawdę jak się widziało opisy to wszystkie odmiany były super mrozoodporne, przechodzi taki okres, pokazuje to jak wygląda w rzeczywistości. My to podkreślamy, bo tak, ma Pani tutaj rację, to uśpiło trochę, ale my prezentując nasze odmiany mówimy o tym, bo musimy się tym chwalić, bo jak tutaj dzisiaj koledzy przedstawiali odmianę Anderson, to my nie mówimy, że to jest mrozoodporność bardzo dobra, tylko wybitna. Bo jest czym się chwalić, bo jeśli średnia, bo coborów w tym okresie zrobiło określiło taki parametr procent martwych roślin po zimie i gdzie jak wiemy średnia w coboru to była chyba 47% martwych, to nasza odmiana Anders miała tylko 5% martwy. Także tutaj, jeśli idziemy na gospodarstwa, a czasami rolnicy sami się zwracają, a tych rolników, którzy to dotknęło naprawdę w dużym stopniu, oni do dzisiaj... Część swoich areałów, część swojego rzepaku planują wybierając odmiany pod tym kątem, że pytają nie tylko jaki plon, ale również pytają się jako, jak, jak wygląda mrozoodporność. Czyli tak jakby troszeczkę działają z wyprzedzeniem, nie z wyprzedzeniem, dają się. Tam, z wyprzedzeniem tak, my oczywiście nie idą w 100%, ale przykładowo to jest tak, my mówimy, że my dodajemy mrozoodporność, czyli takie dodatkowe ubezpieczenie w cenie nasion. Bo o tym trzeba mówić, że jeśli, a to naprawdę działa, bo jeśli teraz mając nasi koledzy jeżdżąc po gospodarstwach i promując nasze odmiany, widzimy, że ta odmiana ma duże wzięcie, nie ze względu na plon, bo oczywiście każda odmiana się sprzedaje ze względu na plon, bo rolnik ma za to płacone, ale właśnie ten dodatkowy parametr, jaki jest odporny, bo jeśli widzą 5% roślin martwych, a 47%, a odmiana, która była najbardziej podatna, która całkowicie wypadła, to było 80%, no to jest... no Rolnik wtedy no, mówi, nie ma argumentu, żeby nie odmówić. Bardzo taką istotną cechą w przypadku pszenicy na przykład obserwuje się, jest to skracanie i właściwie pszenica jest z roku na rok coraz niższa i, i, i zbiera się już taką niziutką. Jest to oczywiście zabezpieczenie przed wyleganiem i tak dalej. W przypadku rzepaku też mówimy o odmianach karłowych, półkarłowych. Czy to ma też takie znaczenie? To jest grupa rolników, którzy lubią. Lubią odmiany półkarłowe, karłowe, ale też musimy mieć świadomość, że to też później wpływa w jakiś sposób na plon, bo jeśli porównujemy odmiany planowanie od tzw. tradycyjnych czy odmian półkarłowych no to jest pewna, jest ta różnica na korzyść tych odmian tradycyjnych. Jest, jest część zwolenników, która lubi taki pokój roślin ze względu na koszenie, w tą uprawę bezorkową. Niektóre firmy podają, że to niższe niż jest zużycie paliwa, ale przede wszystkim tym, tym argumentem, dlaczego ludzie wybierają te odmiany tradycyjne, jest przede wszystkim plon. To nas powinno po prostu, rolnik, rolnik decyduje pod względem, za co otrzyma pieniądze, tak? Nie jaki ma praktycznie pokój na polu, tylko ile może z tego rzepaku uzyskać, bo koszty są te same. No właśnie tak mi się wydawało, że to tak bardziej ciekawoskowo jest. Koszty są miejscimi. te same. Jeśli chodzi o uprawę, ale mówię, ten, jeśli to jest 10 do 20% różnicy planowania, no to jest, no, to, jest już coś. to już jest coś. No ale, to... Ale, to, ale to i tak jest część rolników, którzy są przekonani, lubią to, jeśli... No, no, no... Dlatego jest taka duża oferta odmian na rynku, że dzisiaj dla rolnika, który chce mieć odporność, to dostaję odmiany odporne, chcę rozodporną, dostaję rozodporne, Chcę wybitną, chcę odmiany kiłową, dostaję kiłową. Teraz mamy odmiany kiłowe, tak jak w naszym przypadku odmiana odporna na specyficzne rasy kiły, ale również odporność na suchą zgniznę kapustnych. W przyszłym roku już prawdopodobnie wprowadzimy odmianę odporną na wirusa żółtej rzepy w rzepaku, także jest naprawdę paleta odmian które oprócz plonów mają jeszcze dodatkowo zabezpieczenie w postaci różnych odporności jest coraz większa i rolnik ma naprawdę teraz do... Bardzo dużo możliwości do wyboru. A ta cecha odporności na wirusa to jest, to też mieszaniec jakiś będzie? Tak, to jest odmiana mieszańcowa, która jest aktualnie w pierwszym roku badań rejestrowych. Mamy dwie chyba takie odmiany. A widzimy przykładowo, że po ostatniej zimie w, w, w, w uprawie zbóż ozimych, czy w czy w pszenicy, rolnicy, którzy nie, nie stosowali insektycydów na mszyce, pojawił się bardzo duży problem. Widzieliśmy to w maju, kiedy rolnicy przesiewali, likwidowali plantacje, e, Okay ten wirus ma szczególności duże znaczenie dla uprawy rzepaku w regionach, gdzie jest duża uprawa boraka cukrowego. A w jaki sposób ten wirus szkodzi? To powodując przebarwienia, ale przede wszystkim obniżka plonu do 80%. Mhm. Już na chwilę obecną w Europie, w Anglii są odmiany, które są odpor mają odporność na wirusa żółtej rzepy i mogę też się pochwalić, że to jest też również nasza odmiana, która jest w sprzedaży na rynku angielskim. I ostatnia sprawa, w tym roku przebieg pogody jak mieliśmy, to, to wszyscy wiemy. Rolnicy mówią, że jest susza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej twierdzi, że suszy nie ma. E, a jak no ja to na naszych polach to wygląda? To jest, bo to jest, akurat to jest, tu jeszcze w miarę. To jest, to jest, na to jest zazwyczaj e, nasze służby. My widzimy jakieś porażenia, czy występowanie szkodników, a dopiero dwa tygodnie później e, o tym się mówi. Najlepszym przykładem było w zeszłym roku, kiedy było e, w kukurydze bardzo duże nasilenie e, ataku śmietki kiełkówki i dla mnie to był szok, że Instytucje, do, do, które powinny to monitorować i powinny na to reagować, absolutnie nie miały pojęcia, co się dzieje z kukurydzą w okresie Wschodów. Bo e, ludzie mówili, wa", bo reklamowali, że sobie jakości nasiona. Dopiero później, jak zaczęliśmy jeździć i tutaj przy współpracy z doktorem Grzegorzem Pruszyńskim i z doktorem Beresiem wysyłając takie próbki, stwierdziliśmy, że było bardzo duże porażenie śmietką kiełkówki. A wracając do pytania, jeżdżąc po Polsce to mogę powiedzieć tak, że ogólnie jest brak wody. Są niektóre regiony, tak jak byłem wczoraj na Podlasiu, mówili, że w miesiącu mają mieli 100 ml, 100 ml opadu, tak? ale tutaj na południu Wielkopolskim mieli 5 ml opadu. Także tutaj jesteśmy dzisiaj na polu i to co powiedział prezes, 40 ml wody, a w porównaniu do ubiegłego roku 180 200, to jak było na początku te pytania odnośnie odporności, 2 czy lata ostatnie były bardzo dobre pod względem opadów i u rolników to też uśpiło. Bo tak każdy myślał, że a, co roku zazwyczaj były problemy. Ostatnia susza, która nawiedziła, to był 2008 rok, która dotknęła całego kraju. W zeszłym roku mieliśmy lokalną suszę, co było widoczne w plonach kukurydzy, szczególnie kiszonkowej, tutaj część kujawsko-pomorskiego i część wielkopolski. Tak naprawdę dzisiaj mamy połowę, połowę czerwca i jeśli nie spadnie żadnego no, takiego znaczącego opadu, no to te zboże jak tutaj widzimy, czy pszenica czy jęczmiona, jarę zaczynają po prostu zaczynają cierpieć i to na pewno odbije się na plonie.